Kwitnie wybór produktów w niższych cenach i skorzystaj z okazji. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 19 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zublewski zapraszam na serwis trójki. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w Luizjanie. Broń miała być użyta po domowej kłótni. Ulewy prognozowane od województwa Lubuskiego i Dolnego Śląska przez Łódzkie i Świętokrzyskie po Małopolskę i Podkarpacie. Norwegia ma rezerwy paliw na 20 dni. Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. Szef lokalnej policji, Shreveport, poinformował, że tragedia miała podłoże rodzinne. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób. Napastnik zginął w wyniku pościgu, podczas którego funkcjonariusze oddali strzały w kierunku podejrzanego, poinformowała lokalna policja. Podejrzany z miejsca strzelanin ukradł samochód. Przedstawiciele służb poświadczyli, że wciąż gromadzą szczegóły dotyczące miejsca zbrodni, które obejmowało trzy różne lokalizacje. Część dzieci była spokrewniona z podejrzanym. Żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń. Policja stanowa Luizjany poinformowała, że detektywi z jej szeregów zostali poproszeni przez lokalną policję o przejęcie śledztwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Instytut Meteorologii ostrzega przed ulewami. Intensywnie badać będzie na zachodzie, w centrum, a także w południowo-wschodniej Polsce. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwie lubuskim oraz w zachodniej części Wielkopolskiego i dolnośląskiego. Najsilniejszy deszcz prognozowany jest tam wieczorem i najbliższej nocy. Sytuację monitorują służby i jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęcka są w gotowości potwierdzono, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości. Tutaj głównie Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację. Jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem i ulewami. Także Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości, informuje minister obrony Władysław kośniak że Żołnierze mają wspierać lokalną administrację i służby na terenach dotkniętych skutkami ulew. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach Wielkopolskim, Dolnośląskim, Łódzkim, Świętokrzyskim, Podkarpackim, a także w części województw zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia. Litwa i Łotwa odmawiają zgody na przelot samolotu premiera Słowacji w drodze do Moskwy. 9 maja Robert Fico planuje w rosyjskiej stolicy uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej. Informując o decyzji krajów bałtyckich, szef słowackiego rządu wyraził przekonanie, że znajdzie alternatywną trasę. Na pewno się to uda, tak jak przed rokiem, kiedy storpedowała nas Estonia. Stosunek państw bałtyckich wobec II wojny światowej nie może mnie powstrzymać od zamiaru podziękowania za wyzwolenie Słowacji, podczas którego zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, Armii Rumuńskiej oraz pierwszego Czechosłowackiego Korpusu Armijnego. W ubiegłym roku Robert Fico lecąc do Moskwy skorzystał z przestrzeni powietrznej Węgier i Rumunii. Był wówczas jedynym unijnym przywódcą uczestniczącym w obchodach rocznicy zakończenia II Wojny Światowej na Placu Czerwonym, obok między innymi Władimira Putina, Xi Jinpinga, Aleksandra Łukaszenki i Nicolasa Maduro. W tym roku premier Słowacji planuje również odwiedzić były niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau, Normandię oraz amerykański cmentarz Arlington. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Norwegia ma strategiczne rezerwy paliw tylko na 20 dni. Rząd rozważa powszechne wprowadzenie pracy zdalnej, by zmniejszyć mobilność obywateli i zredukować popyt na benzynę i olej napędowy. Poinformował o tym premier Jonas Støre. Blokada ciśnienia Ormus i gwałtowny wzrost cen ropy pokazały brak odpowiedniej infrastruktury i problemy z dostawą paliw na rynek wewnętrzny, komentują norweskie media. Norwegia, która jest kluczowym dostawcą energii dla Europy, ma rezerwy pokrywające 20 dni. Sąsiednie Szwecja czy Finlandia które nie mają takich złóż mają rezerwy na 90 dni. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu radio 24pl Jutro najwięcej słońca na północy i północnym wschodzie i tylko tam nie będzie padać. Poza tym pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą od 8 do 13 stopni.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 Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć? Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, to my jesteśmy gotowi. Czas na książki. Wszystkie książki świata. Michał Daniluk, Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Dziś wyprawa daleko. Niemal 7000 kilometrów nas dzieli od siebie. Hello, this is Jane Campbell, talking from Bermuda to Polish Radio Channel 3. Jeśli do dziś nie słyszeli Państwo o tej autorce, nic się nie stało, to debiutantka bardzo. Późna debiutantka. Jane urodziła się w Wielkiej Brytanii w 1942 roku. Ma dziś zatem 84 lata. Gdy miała 6. jej rodzina przeniosła się do Rodezji Północnej. To dzisiejsza Zambia. Tam uczyła się, ale potem zaczęła studia w Kapsztadzie. To był czas apartheidu. Potem przeniosła się na anglistykę do Oxfordu. Po ślubie zamieszkała na Bermudach by od 1980 roku znów mieszkać i pracować w Oksfordzie. A po zakończeniu pracy, pracy naukowej, znów osiadła na Bermudach. Wykładała w Oksfordzie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i prowadziła też praktykę jako terapeutka. W 2017 roku, gdy miała 79 lat, po zazdrościć, wysłała do London Review of Books swój debiut, opowiadanie Czesanie Kota, które niemal natychmiast opublikowano. Był to początek zbioru opowiadań o tym samym tytule, który na polski przełożyła Dobromiła Jankowska. O czym pisze Jane? O starszych kobietach, o ich doświadczeniach, o samotności, ale także o pragnieniach, również seksualnych. Czesanie kota, cała książka, ukazało się oryginalnie w 2022 roku i stało się to, o czym Campbell myślała, jak podkreśla, od zawsze – Czyli stała się pisarką. Znów pozazdrościć. Od tego może zatem zacznijmy. Jeśli pozwolisz, czy naprawdę odkąd pamiętasz, czułaś, że chcesz pisać, czekałaś jedynie na idealny moment, by zacząć? Gdzie biją źródła tego stanu? To było zainteresowanie światem? Umiejętność obserwacji? Ciekawość? Chciałam być pisarką, od kiedy eight 8 lat. Od ósmego roku życia chciałam być pisarką. Zajęło mi prawie 70 lat, zanim nią zostałam i wydałam książkę, ale to moja specjalność. Z natury jestem obserwatorką i kronikarką. Znaczną część mojego życia zawodowego spędziłam zajmując się psychoanalizą. Popchnęły mnie w tym kierunku doświadczenia formatywne mojego dzieciństwa. Byłam jedynaczką w rodzinie dorosłych. Moja mama mieszkała ze swoimi pradziadkami. Mój ojciec był na wojnie, a potem w obozie jenieckim. Wrócił odmieniony. Obcy. Moi rodzice mieli bardzo skomplikowaną relację, a potem ojciec zabrał nas wszystkich w sam środek Afryki. Był lekarzem i podjął pracę w filmie anglo ponieważ nie chciał pracować dla brytyjskiej służby zdrowia. Miałam bardzo koczownicze dzieciństwo i myślę, że nauczyłam się sztuki przetrwania, obserwując ludzi i robiąc notatki. Wbrew temu, co powiedziałam, muszę przyznać, że miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Było pełne dobrych rzeczy, ale my Myślę, że już na tym etapie nabrałam dystansu, który pozwolił mi przetrwać. Za chwilę wrócimy do pytania, ale na chwilę, jeśli pozwolisz, o twoim życiu prywatnym. Urodziłaś się w Wielkiej Brytanii, ale jako mała dziewczynka przeniosłaś się wraz z rodziną do Afryki. To było niedługo po wojnie, jeszcze kolonialne czasy, rządy białego człowieka. Co pamiętasz z tamtego okresu? So my great grandmother's house where I was born in Hoylake in England near Liverpool was a three-story red brick structure. It was a proper house, quite a smart house. When we got to the middle of Africa when I was six, we lived in a little bungalow. I'd never been in a bungalow before. That's what one-story building with a corrugated iron roof. Urodziłam się w Hoylake, blisko Liverpoolu, w domu mojej babci, który był trzypiętrowym budynkiem z czerwonej cegły. To był porządny dom, całkiem elegancki. Po przyjeździe do środkowej Afryki, gdy miałam 6 lat, zamieszkaliśmy w małym bungalowie. Nigdy wcześniej w takim nie byłam. Był to parterowy budynek z dachem, z blachy falistej i siatką drucianą na oknach. Powiedziano mi, że ma ona na celu ochronę przed zwierzętami i owadami. Kiedy padał deszcz, to jego odgłos na dachu przypominał ten, ten, kopyt koni galopujących nad głową. Były tam tylko dwie pory roku. Sucha i deszczowa. Ta ostatnia była naprawdę mokra. Wszędzie płynęły rzeki Czerwonego Błota. W porze suchej przez długi czas nie spadła ani kropla deszczu. Październik, czyli koniec pory suchej, mój ojciec nazywał miesiącem samobójstw. Z jakiegoś powodu ludzie targali się na swoje życie, bo tęsknili za obfitymi deszczami, dzięki którym żyło im się lżej. Dla mnie jako dziecka było to po prostu obce państwo. Wszystko było obce. Dźwięki, zapachy, widoki, miejsce, w którym mieszkałam. Kolejną rzeczą było to, że baliśmy się dzikich zwierząt. Brzmi to trochę głupio. Mieszkaliśmy w miasteczku u podnóża wielkiej kopalni miedzi, która należała do anglo pracodawcy mojego ojca. Hałda żużlu znajdowała się w zasięgu wzroku z naszego domu, a nocą można było obserwować małą kolejkę z wywrotką przejeżdżającą po szczycie tej ogromnej góry żużlu. Zrzucany żurzel tworzył wielkie, czerwone smugi ognia. To był dramatyczny widok. Wydaje mi się, że nigdy nie bałam się w Afryce, ale zdawałam sobie sprawę, że wokół mnie istniały zagrożenia, o których nie wiedziałam lub o których nawet nie pomyślałabym w Anglii. W pewnym stopniu one ze mną zostały. Przez resztę życia bałam się chodzić ciemnymi uliczkami. Nie wiem, czy myślałam, że napotkam jakieś zwierzę lub kogoś, kto mógłby być dla mnie zagrożeniem. Rdzenni mieszkańcy, Afrykanie, mieszkali w zupełnie innej dzielnicy. Były dwie dzielnice, afrykańska i europejska. I tak samo dwa szpitale, afrykański i europejski. Mój ojciec pracował w obu. Były dobrze wyposażone, a członkom dwóch raz nigdy nie pozwolono leżeć obok siebie na łóżkach na oddziale. To tylko garść moich przypadkowych wspomnień. And there was an African hospital and a European hospital. My father worked in both. Both were well equipped, but the two races were never allowed to lie next to each other in beds in a ward. Those are just random memories. Myślisz, że byłabyś kimś innym, gdybyś nie dorastała w Afryce? Yes, I think I would have been different. I think I would. Myślę, że byłabym inną osobą. Gdyby mój ojciec nigdy nie wrócił z wojny, a przez wiele miesięcy był uznawany za zmarłego, to moja matka prawdopodobnie wyszłaby ponownie za mąż i wyjechała do Szkocji, gdziebym bym dorastała i chodziła do szkoły. Pewnie na pewno zostałabym lekarką, ponieważ wszyscy mówiliby, że przecież mój tata był lekarzem i powinnam iść w jego ślady. Myślę, że byłabym kimś zupełnie innym. And, um, i would be a different person, I think. Wróćmy do pisania. Czy cieszy Cię tak późny debiut? Niektórzy mogą pomyśleć, że być może zmarnowałaś życie, czekając na ten moment blisko 80 lat. Ale czy naprawdę w takim podejściu jest jakikolwiek sens? Well, I think that's a fascinating question. However, I had written all my life. I wrote in my forties. And I, you know, there were sort of interests in my work shown. Fascynujące pytanie. Prawda jest taka, że pisałam przez całe życie, już w wieku 40 lat i moje prace budziły pewne zainteresowanie. Nikt nigdy nie rozumiał, o czym piszę. To na pewno. Pytali, ale Jane, o czym piszesz? A ja odpowiadałam, że to chyba jasne. Zbiór Czesanie Kota napisałam i opublikowałam z gniewu. Większość opowiadań powstała w trakcie pandemii albo tuż przed nią, podczas trzech lat lockdownu, przynajmniej w Europie. Ludzie ciągle gadali o seniorach, o tym, że trzeba ich chronić, że uciążliwi, jakie z nich biedactwa, pewnie są tacy samotni i tak dalej. I naprawdę miałam dość tego sposobu patrzenia na to, czym jest bycie starszą kobietą. Po raz pierwszy był Byłam w stanie pisać z perspektywy tej grupy. Wiedziałam, jak to jest być starą kobietą. Czułam, że mogę pisać z pozycji autorytetu. Napisałam opowiadanie Czesanie Kota, które zostało opublikowane w London Review of Books. A potem poproszono mnie o napisanie kolejnych, co też zrobiłam. Bardzo ucieszyłam się z możliwości umieszczenia na kartach książki tych, mam nadzieję, dość wywrotowych starszych kobiet, ponieważ nie znoszę idei, zgodnie z którą osoby starsze powinno się spędzać w jedno miejsce, dyscyplinować i pilnować, żeby przypadkiem nie narobiły zamieszania. Uczyniłam moje bohaterki nieco nieposłuszne, Jestem szczęśliwą seniorką. Nie jestem o wiele starsza niż wtedy, gdy pisałam tę książkę. Mam teraz 84 lata. Jestem sprawna fizycznie, mój umysł nadal działa, ale widzę, że moje ciało nie jest już tak sprawne jak kiedyś. Mam wrażenie, że postrzeganie osoby jako w pewnym stopniu niepełnosprawnej ze względu na wiek jest bardzo silne. Ludzie bywali różni, mili, pogardliwi, niecierpliwi, a czasem troskliwi. W tym wieku człowiek staje się częścią innego wycinka społeczeństwa. Wreszcie zauważam, że moje dzieci staną się moimi rodzicami. Nie jesteś jeszcze na tyle stary, by tego doświadczyć, ale to nadejdzie. Czy pytam tu o Twoje osobiste doświadczenie, przepraszam też za śmiałość. Uważasz, że jest jakiś moment, w którym doszłaś do wniosku, że jesteś już seniorką? Nie, no. no, I think it's a gradual proces. And well, I will say that I have said to my friends that I think 80 is something of a Nie. To stopniowy proces. Mówiłam moim znajomym, że osiemdziesiątka to ważna cezura w życiu. Ale oczywiście to bzdura, bo niektórzy ludzie są całkiem niepełnosprawni już w wieku 70 lat, a inni skaczą jak kuski do dziewięćdziesiątki. Zastanawiasz się, czy powiem, że to kwestia nastawienia? Odpowiem opowieścią też osobistą. Poczułem się mocno dojrzały, choć jeszcze nie podstarzały. Nie tak dawno, kilka, kilkanaście tygodni temu, okazało się, że mam, choć organizm nie dawał naprawdę żadnych znaków, nadciśnienie. Zaczęło się więc przyjmowanie odpowiednich leków i tak to już będzie. Na szczęście, bo gdyby nie medycyna, to wiadomo. Nie chodzi więc chyba o nastawienie, a raczej o to, jak podchodzimy z przesadą lub nie do własnych doświadczeń i faktu, że zaczynamy się nieco psuć. Well, I have a slightly of story. I've always had rather relatively low blood pressure, like my mother, it's all genetic, I'm sure you know that. Mam podobną historię. Zawsze miałam raczej niskie ciśnienie krwi, tak jak moja mama. To wszystko gen. na pewno to wiesz. A potem poszłam na kontrolę do lekarza i nagle okazało się, że mam wysokie ciśnienie. Chodziło o ciśnienie rozkurczowe, bo skurczowe było raczej niskie. Mam więc skoki ciśnienia. W związku z tym od roku biorę leki na ciśnienie. Czy dzięki temu czuję się inaczej? nie. Czy myślę, że prawdopodobnie przedłuży to moje życie? Prawdopodobnie. Ale prawie tego nie zauważam. Masz natomiast całkowitą rację. To oznaka naszego obecnego systemu opieki zdrowia, że jesteśmy na lekach. Chcę natomiast powiedzieć, że kiedy idziesz odwiedzić kogoś w domu opieki, to widzisz rzędy wyciszonych starszych ludzi siedzących przed telewizorem i oglądających okropne programy dziennej telewizji. To często efekt środków uspokajających. Prawdopodobnie te starsze osoby są całkiem zadowolone z tego, że dostały coś na uspokojenie. Ale nienawidzę tej idei i napisałam o tym w moim opowiadaniu o robocie, ponieważ ja nie chcę, żeby podawano mi środki uspokajające. Chcę być problematyczną osobą w podeszłym wieku. Chcę być głośna i mieć prawo do robienia zamieszania, kiedy mam tylko ochotę. Masz tak samo? Och, no pewnie. Wiek to jest tylko kwestia umowna, Jane, ale teraz poważniej. Kilka tygodni temu byłem w Szwajcarii, rozmawiałem tam, a potem w audycji z Lukasem Barfusem, pisarzem, którego brat popełnił samobójstwo w wieku 45 lat. Mój gość mówił dużo w audycji o Bogu produktywności, o tym, w co wierzy szwajcarskie społeczeństwo i że wielu starszych ludzi, obywateli tego kraju, dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że już nie chcą żyć, że już niczego nie mogą z siebie dać, że zawadzają. Jak i czy z Twojego punktu widzenia zmieniło się w ostatnich latach spojrzenie na starość i osoby starsze? Widzę zmiany, które zaszły w ostatnich dziesięciu latach we mnie i w mojej grupie wiekowej. Mam dobrego przyjaciela w Oxfordzie, który jest nieco młodszy ode mnie, chociaż też po osiemdziesiątce i rozmawialiśmy o tym, czego najbardziej się boimy. O dziwo nie tego, że nie będziemy potrzebni, ale tego, że staniemy się ciężarem. Jeśli więc czujemy wiemy, że mamy obowiązek aktywności, to jeśli możemy chodzić, musimy zachować tę zdolność. Jeśli mamy wysokie ciśnienie krwi, to musimy je obniżyć. Musimy dbać o zdrowie, bo jeśli tego nie zrobimy, nasze dzieci będą musiały wziąć na siebie to ogromne, kosztowne, męczące, kłopotliwe, a nierzadko wyczerpujące brzemię i opiekować się nami aż do śmierci. Nie chodzi o to, że nie jesteśmy potrzebni, ale o to, że stajemy się utrapieniem dla innych. Rozumiem to. Zajrzyjmy zatem do Czesania Kota, zbioru Twoich opowiadań. Zaczęło się od tytułowego. To był moment olśnienia, ten w którym zaczęłaś pisać? A może uznałaś, że już dłużej nie możesz po prostu zwlekać? I was sitting upstairs, I was in this house. I was staying with my wonderful eldest son and his wife, um, who are nothing like the characters that I put in the story, but the setting is completely accurate so all my settings are autobiographical and as accurate as i can make them but the characters obviously are not i was staying here uh, my daughter was visiting friends in toronto my son was at work he had two siamese cats the younger was called lucy and she loved being brushed and i was i was kneeling on the kitchen floor brushing Lucy. And into my head came this idea of this old woman. I'm always making up stories, you know, uh, very vividly, this old woman who was housebound, which obviously I'm not, Byłam w tym domu. Siedziałam na górze. Mieszkałam z moim wspaniałym, najstarszym synem i jego żoną, którzy w niczym nie przypominają postaci z opowiadania, ale sceneria jest w pełni zgodna z rzeczywistością. Wszystkie opisy miejsc są autobiograficzne i tak dokładne, jak tylko się da. Ale postaci oczywiście nie są. W tamtym czasie moja córka odwiedzała przyjaciół w Toronto. Syn był w pracy. Miał dwa koty syjamskie. Młodsza nazywała się się Lucy i uwielbiała być czesana. Kręczałam więc na podłodze w kuchni i ją czesałam. I wtedy w mojej głowie pojawiła się wizja starej kobiety. Zawsze wymyślam historie, które są bardzo żywe. Kobieta jest uwięziona w domu, co oczywiście nie dotyczyło mnie. Jej życie dobiega końca i jest zagrożona, ponieważ nowa żona jej syna jest w ciąży i pojawia się mała, rodzinna legenda. Opowiadam tę historię w odwrotnej kolejności. Przepraszam, ale tak głęboko we mnie tkwi. Kiedy czesałam Lucy, zaczęłam tworzyć historię starszej kobiety i kota, jej jedynego towarzysza. Ta kobieta przenosiła wszystko, co wiedziała o starzeniu się na kota i z powrotem. Mówiła więc, że kot nie ma zębów i myślała, że bez zębów byłoby jej lepiej. Jest świadoma, że jej ciało wiotczeje i jest niewygodne, a potem czesząc kota zaczyna przypominać sobie swoich dawnych kochanków. Muszę podkreślić, że to kompletna fikcja, ale bohaterka pamięta wszystkich mężczyzn, którzy się z nią kochali i co ciekawe patrzy na nich raczej protekcjonalnie. Byli czarujący, słodcy, niektórzy pruderyjni, a inni żądni przygód. A jej ulubionym był ten, który zwijał się w kłębek jak kot i spał z nią w tej pozycji. I tak stopniowo rozwijało się to opowiadanie w kuchni na piętrze z widokiem dokładnie takim, jak go opisałam. Tytuł Czesanie Kota to metafora intymności, intymnego związku of the London Review of Books, which I regard as just, you know, bees knees, as they say, I, I looked at its submission qualities and it said, "Do not, we do not publish fiction. I thought, well, it's a really good story. I know it's a good story. To było pierwsze opowiadanie, jakie kiedykolwiek napisałam. Nie bardzo wiedziałam, co z nim zrobić, ale jestem wielką fanką London Review of Books, które uważam za naprawdę wybitne pismo. Miód malina, jak to mówią. Sprawdziłam warunki nadsyłania tekstów i okazało się, że nie publikują beletrystyki. Pomyślałam, że to naprawdę dobre opowiadanie, więc wyślę je mimo wszystko, a oni opublikowali je trzy tygodnie później. I tak rozpoczęła się moja obecna kariera literacka. Następnie okazało się, że Eleanor Byrne, żona jednego z redaktorów London Review of Books, postanowiła założyć własną agencję literacką. Przedstawiła mi się i powiedziała, że bardzo dobrze piszę o starszych kobietach. Zapytała, czy mogłabym napisać więcej opowiadań. Tak też zrobiłam i odkryłam, że mój umysł jest pełen starszych kobiet. Myślę, że musiałam o nich dużo myśleć, więcej niż mi się wydawało, bo one już tam były gotowe, by je opisać. Nie było to trudne. Niektóre z opowiadań zostały napisane konkretnie w czasie pandemii, jak fantazmy z lockdownu, ale myślę, że Eleonor dała mojej wyobraźni przyzwolenie na wzrost i rozwój. Wiedziałam, że moje pomysły mają dokąd trafić. To było magiczne i tak powstał ten zbiór. To nie była ciężka praca i prawie nie wymagała redakcji. Zdałam sobie sprawę, że jest dość oryginalna. Prawdopodobnie było to dla mnie tak samo zaskakujące jak dla innych. Brzmi to naiwnie. No, ale to prawda. So one of my daughters in law read the book and said, Jane, there are not a lot of happy endings in this book. It's true. But what I did want to show was that old women can and I believe should struggle to lead their lives that are true to them. So I mean I have to quote a few examples. So it starts with Susan and Miffy, which I was specifically asked to write for Granter, actually. And um, her life has been Pretty meaningless, but, you know, no problems. She just had a life and a husband and a couple of sons. Jedna z moich synowych przeczytała tę książkę i powiedziała, że nie ma w niej zbyt wielu szczęśliwych zakończeń. Zgadzam się, ale chciałam pokazać, że starsze kobiety mogą i powinny walczyć o życie na własnych warunkach. Przytoczę kilka przykładów. Zbiór zaczyna się od opowiadania Susan i Miffy, o którego napisanie poprosiło mnie prestiżowe brytyjskie pismo literackie Granta. Susan jest nieszczęśliwa. Jej życie było dość bezsensowne, ale bezproblemowe. Miała męża i dwóch synów, a potem trafiła do szpitala. I po raz pierwszy w życiu jej serce rozpaliły uczucia pożądania wobec pewnej młodej kobiety. Chodzi o to, że kobiety, przynajmniej w moim pokoleniu, były znacznie mniej wyzwolone. Ich życia były pełne wyparcia i ucisku. Nie mogły rozkwitać i być sobą. Na początku nie myślałam o tym w ten sposób, ale jeśli jest tu jakiś motyw przewodni, to są nim kobiety, które rozkwitają w podeszłym wieku. Nawet jeśli ich rodziny nie są tym zachwycone, podam Mam inny przykład. Jest nim Nel z opowiadania Deraśnięcie, młoda kobieta, która zaraz po ślubie zatrzymuje się z mężem w hotelu w Melbourne. Pewnego dnia idąc korytarzem słyszy krzyk. puka do drzwi i widzi młodą dziewczynę, która próbuje podciąć sobie żyły. Nel wchodzi do środka i ją powstrzymuje, ratując jej życie. Co ciekawe, odczuwa też pewne seksualne podniecenie na widok nagiego ciała i krwi. Jej życie toczy się dalej. Przeżywa długie i szczęśliwe małżeństwa, a po śmierci Męża przypomina sobie tę dziewczynę i popełnia samobójstwo, przecinając nożem żyły na nadgarstku. I rodzina jest przerażona tą tragedią i tym, że narobiła takiego bałaganu. Chciałam pokazać, że z punktu widzenia Nel, było to jak objawienie, chwila spełnienia. To była dokładnie taka śmierć, jakiej pragnęła. To świetnie pokazuje konflikt pomiędzy tym, do jakich zachowań społeczeństwo zmusza starsze kobiety, a tym, czego one tak naprawdę chcą. W opowiadaniu Czesanie kota, kiedy synowa bohaterki zabiera ją do lekarza, nawiasem mówiąc, nie ma imienia, tak jak wiele innych moich bohaterek, czuje się zawstydzona, że on patrzy na jej zwiotczałą skórę i wiszące piersi z lekką pogardą, a potem robi coś niewybaczalnego, spogląda na synową i puszcza do niej oko. To zmowa oparta na pogardzie do tej starszej kobiety, związana z niemożnością zachowania godności. Kiedy twoje ciało nie może już być podziwiane, to jak zachować godność będąc nagą? naked? Jane Campbell, autorka zbioru opowiadań Czesanie Kota, gości we wszystkich książkach świata. Jak zawsze mam dla Państwa egzemplarze, egzemplarze książki, o której rozmawiamy. Można do mnie pisać, książki małpa Radio.pl, pamiętając o adresie korespondencyjnym i o tym, by jednak jakoś spróbować mnie przekonać. Gdybym więc zapytał lub poprosił Cię o wskazanie, o czym dokładnie opowiadają teksty zebrane w Czesaniu Kota, jak byś odpowiedziała, Jane? Okay, first of all, I have to say, Michal, so loneliness is one of my bugbears because again and again and again and again in England, in, on the radio, television and news, they talk about old people, usually old women, being lonely Dobrze. Po pierwsze muszę powiedzieć, co mi leży na sercu. Samotność jest jedną z moich zmur. W Anglii, w radiu, telewizji, w wiadomościach ciągle mówi się o samotności wśród seniorów, a zwłaszcza starszych kobiet. I zawsze tym relacjom towarzyszy zdjęcie starszej kobiety siedzącej przy kominku w dość wygodnym fotelu z otwartą książką na kolanach. I do tego informacja, że ta osoba jest samotna. Trzeba przyznać, że ta perspektywa jest mocno zniekształcone przez moje osobiste preferencje. Z natury jestem samotniczką. Nie przepadam za grupami, choć przez lata z nimi pracowałam, ale zawsze byłam outsiderką. Myślę, że nie ma dla mnie nic gorszego niż przebywanie w niewłaściwym towarzystwie. Wolę być sama. Mieszkam sama i cenię sobie samotność. Ale z jakiegoś powodu społeczeństwo nieustannie powtarza, że starsze kobiety są samotne. Być może niektóre są, ale nie wszystkie. Naprawdę nie należy zakładać i traktować tego jako coś oczywistego, że osoba, która żyje w komfortowych warunkach i z godnością jest samotna. Być może jest bardzo szczęśliwa, cytując Czechowa, jeśli si się boisz samotności, nie bierz ślubu. Cóż za wspaniały cytat. A to dlatego, że samotność nie bierze się z braku towarzystwa. Chodzi o właściwe towarzystwo. Można mieć kogoś przy sobie przez cały dzień, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i czuć się strasznie samotnym, jeśli weźmie się ślub z niewłaściwą osobą. Well, I feel strongly that... I suppose I hate clichés and that's a cliché in itself, but I think it's... Nienawidzę banałów, a to samo w sobie jest banałem, ale myślę, że to przykład dość płytkiego myślenia, zakładanie, że jeśli ktoś jest sam, to jest samotny. Chcę więc podważyć to przekonanie i zapytać, jesteś pewien? Być może ta osoba jest o wiele szczęśliwsza niż gdyby przebywała w niewłaściwym towarzystwie lub była przytłoczona obecnością ludzi, z którymi nie chce przebywać, jak na przykład w domu opieki one Myślę że ważne jest to, że przez 35 lat pracowałam jako analityczka grupowa i prowadziłam psychoterapię Do czego wymagana jest niezła znajomość teorii psychoanalizy Nie jestem fanką Freuda ani nie twierdzę, że miał rację we wszystkim. Uważam psychoanalizę za gałąź filozofii, co jest zgodne z jej początkami. Zawiera ona jednak interesujące spostrzeżenia na temat relacji między matkami a synami, synami a matkami, ojcami a córkami, córkami a ojcami i tak dalej. Niektóre z tematów, które poruszyłam w swoim tekście, to kwestie, z którymi się spotkałam. Niekoniecznie konkretne sytuacje, ale motywy, o których dowiedziałam się w trakcie mojej praktyki. Opisałam młodego mężczyznę, który siada w grupie i opowiada historię swojej relacji z matką, która oddała go do adopcji. Jest to zupełnie inna historia niż ta, którą opowiedział terapeutce przed dołączeniem do grupy, która jest prawdziwa. Nie odpowiadam na to pytanie w opowiadaniu. Zawsze powtarzam, że wiem, w którą wierzyć. Jedna z tych historii kończy się tym, że sypia ze swoją matką, którą poznaje jako młodą i piękną kobietę. W drugiej postrzega ją jako wyzyskiwaczkę i manipulantkę, unika jej i jest bardzo zraniony. Żadna z nich nie jest zbyt prawdopodobna, choć mogłaby się wydarzyć. Tak więc wiele inspiracji pochodzi z mojej praktyki zawodowej. Jesteś osobą niezwykle otwartą i w rozmowie i w pisaniu sięgasz po kwestie przemilczane, tematy tabu. Piszesz o skomplikowanych relacjach między pokoleniami, o różnego rodzaju napięciach, także wśród najbliższych. Jest coś nie tak z napięciami seksualnymi w rodzinie. Mam na myśli relacje między ojcami a córkami. Zdarza się to bardzo często, ale nie powinno tak być. So what I need to do then is to say my perception of sex has no doubt been influenced by my practice and what you say I'm very open. Well... Muszę powiedzieć, że moja praca zawodowa bez wątpienia wpłynęła na postrzeganie przeze mnie seksu. Mówisz, że jestem bardzo otwarta. Gabinety psychoanalityczne są pełne ludzi, którzy z niesamowitą otwartością opowiadają o swoim życiu seksualnym. I szczerze mówiąc, dopiero po opublikowaniu książki zdałam sobie sprawę, że pod pewnymi względami jest ona dość szokująca. Dla mnie to był po prostu kolejny dzień pracy. Ale to, co chcę podkreślić, to fakt, że nie postrzegam seksu jako czegoś, co jest konieczne między mężczyznami czy między mężczyznami i kobietami. Nie chodzi mi tylko o tradycyjne, pełne stereotypów pojęcie seksu. Dla mnie seks to coś w rodzaju, może to zabrzmi nieco pretensjonalnie, egzystencjalnej potrzeby, która bez zdolności do nawiązania kontaktu z inną osobą, czy to fizycznego i emocjonalnego, czy tylko emocjonalnego, czy tylko intelektualnego, bez potrzeby wniknięcia w inny umysł, czy w inne serce, niewiele znaczy. To właśnie o to chodzi w życiu i bez tego nie możemy rozkwitać. W innej książce cytuję Freuda, który powiedział, że musimy kochać albo umrzemy. Innymi słowy, umrzesz, jeśli stracisz zdolność do nawiązania kontaktu z innym człowiekiem na jakimś poziomie, który oczywiście może być związany z libido i seksem. A więc nie chodzi tylko o sprawy cielesne, lecz o wzajemne przenikanie się ludzi na jakimś poziomie. To właśnie utrzymuje nas przy życiu. Piszesz o ciele, o tym jak się zmienia i że dla wielu to, co się z nim dzieje, może okazać się najważniejsze. I to, rzecz jasna, przypomina mi o tym, że żyjemy w czasach, w których wielu wierzy w to, co widzi w mediach społecznościowych. w Filtry, które nas odmładzają, zmieniają, które sprawiają, że starzenie się można zacząć uważać za jakiś niewybaczalny błąd systemu. Wielu ludzi, wielu czytelników, jeśli są obecni w takim świecie, może odczuć dysonans podczas lektury Czesania Kota. I myślę sobie, że to dobrze. Myślałaś o tym pisząc? So first of all, I must say that here, in a sense, I have a cop-out. I've never been on Instagram and never would. I am a bit of a, you know, I don't know what to call social media. I'm a bit of a social snob in that sense. I regard these, um, I regard these platforms as being uh, gross, and, but I totally understand that they are part of modern life. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że mam wymówkę. Nigdy nie byłam i nie będę na Instagramie. Jestem trochę snobką, jeśli chodzi o media społecznościowe. Uważam, że te platformy są obrzydliwe, ale całkowicie rozumiem, że są częścią naszego współczesnego życia. Nigdy ich nie używałam, unikałam ich, ale od zawsze rozumiem potrzebę bycia postrzeganą jako osoba atrakcyjna seksualnie. I prawda jest taka, że to się nie kończy. Zawsze podoba ci się idea, że ktoś Ktoś może na Ciebie spojrzeć i pomyśleć, że chciałby Cię pocałować. Albo, że po prostu ma na Ciebie ochotę. I myślę, że to dzieje się przez całe życie. W moim życiu tak jest. Można tego doświadczać bez konieczności realizacji, jeśli to w ogóle ma sens. To coś w rodzaju duchowości, coś psychologicznego, emocjonalnego, intelektualnego czy właśnie duchowego. To poczucie siebie, które wykracza poza konkretną chwilę, ale daje poczucie wartości. Psychological, emotional, sense of yourself which the moment, gives you Piszesz też o rozwoju technologii. W opowiadaniu Schopenhauer i ja robot opiekun jest bliski przejęcia kontroli nad życiem starszej kobiety. That story really did arise in my head. It I quote something from the BBC at the beginning that robots are going to be used to control let's not control, manage old people. Notice what they emphasize to remind them to take their medications, they you know oh God, God. And I then went online and looked up some Japanese robots. And although I have been unable to find them since, I was appalled. I was appalled because it was exactly as one's worst nightmare. These robots were trained to sort of wake you up and... To opowiadanie naprawdę pojawiło się w mojej głowie. Na początku umieściłam cytat z BBC, że roboty będą wykorzystywane do kontrolowania, a raczej do zarządzania osobami starszymi. Zwróć uwagę na co kładą nacisk. Przypominanie seniorom o przyjmowaniu leków. Potem poszukałam w internecie informacji o japońskich robotach. I chociaż od tamtej pory nie udało mi się na nie trafić, to byłam przerażona, byłam zbulwersowana, bo to było jak najgorszy koszmar. Te roboty były wyszkolone, żeby budzić Cię i mówić Ci, co masz robić. Byłam więc bardzo dumna z mojego ataku na roboty, bo często myślę, że to opowiadanie powinno być szerzej publikowane, aby ostrzec ludzi, ponieważ roboty powoli są wprowadzane w domach opieki. Ale po drugie, uwielbiam Schopenhauera i dało mi to okazję, by go wpleść and, and i przedstawić starszą kobietę, Martę, która była filozofką i miała dość katastrofalne życie. Jej kochankowie ją opuścili, dzieci odeszły. Miała małego psa, Whippeta, którego kochała i który zginął. Schopenhauer też miał ukochanego psa, pudla. Marta bardzo otwarcie opowiada o swoim marzeniu, że jeszcze znajdzie kogoś, kto będzie jej wymarzonym mężczyzną. Kogoś jak Schopenhauer. W tym opowiadaniu chodzi o rozczarowanie, o realia życia i o to, jak trzeba się temu wszystkiemu opierać i przed tym bronić. Marta chce móc palić, przeklinać i pić, jeśli ma na to ochotę. Chce móc siedzieć na balkonie, chce, żeby pozwolono jej mieć psa, a dom opieki jest zaprojektowany tak, by uniemożliwić jej to wszystko. Mówiąc jej dokładnie, co ma robić, w swoim ostatnim akcie destrukcji niszczy również samą siebie ale odzyskuje swojego małego psa i nawiązuje kontakt z Schopenhauerem. Uwielbiam to opowiadanie. Chodzi o nadmierną kontrolę. Facet, który to dla niej ustawia, mówi, że tak naprawdę to nie jest dla niej, tylko dla nich. To system monitoringu. To w zasadzie sztuczna inteligencja, dzięki której już nigdy więcej nie będzie miała ani chwili prywatności w swoim domu, bo będzie stale monitorowana. Ale w momencie, gdy przekroczy dozwolone granice, to ktoś zainterweniuje i ją zatrzyma. To jak więzienie. Chciałam tylko powiedzieć, że innym pomysłem technologicznym, z którego jestem dumna, są fantazmy z lockdownu. Pomysł na stronę internetową, do której się logujesz i dostajesz wyobrażonego towarzysza. Uważam, że to urocze. Nie masz zbyt dużej kontroli nad tym, kto to będzie, ale dostajesz towarzysza, którego możesz przez chwilę dotknąć, kogoś prawdziwego, ale też ulotnego i obowiązkowego opartego na, na Twoich realne, wspomnienia. Myślę, że z technologicznego pamięta, punktu widzenia byłby to ciekawy kierunek rozwoju. W epilogu dołączonym do opowiadań piszesz o wiedźmach, czarownicach, o tym, że niektóre kobiety mogą być tak postrzegane. Być może to ta z opowiadania uprzejmość, której pozwalasz, by pomogła innej kobiecie, nawet jeśli za nią nie przepada, uwolnić się od Męża, od męża, który jest przemocowy, który jest manipulantem, a wszystko to dzieje się w sposób drastyczny. Więc może to jest czarownica. Well, I have a real anecdote about this. While I was a group analyst, one of our members published a very interesting, I do refer to this in the epilogue, a book called Mother Madonna Hall* in which she proposed, she was a very experienced consultant in sexual disorders and things, she proposed that all men relate to all women in one of three categories, their mothers, their donnas, Mam anegdotę na ten temat. Kiedy byłam analityczką grupową, jedna z naszych członkin opublikowała bardzo ciekawą książkę zatytułowaną Mother Madonna Whore. Wspominam o tym w epilogu. Była bardzo doświadczoną konsultantką w zakresie zaburzeń seksualnych. Zaproponowała, że wszyscy mężczyźni kategoryzują kobiety jako swoje matki, madonny lub dziwki. Inna moja koleżanka stwierdziła, że chyba coś pominęła i przydałaby się czwarta kategoria, czyli czarownica. Bardzo mi się spodobał ten komentarz i myślę, że ma coś w sobie. Nie wierzę w czarownice, w sensie wróżek czy czegoś takiego, ale wierzę, że są kobiety, które mają wyjątkowe moce uwodzenia, niszczenia i być może naprawiania. A to wszystko dzięki spotkaniu z koleżanką wiele lat temu. Podoba mi się idea czarownic. Oczarowała mnie. Myślę, że prawdopodobnie musiałaby to być kobieta życzliwa. Jest bardzo szczera, ale jest też manipulantką. Jest życzliwa, ale bezwzględna, bo w innym razie nic by nie osiągnęła. Trochę się z tą kobietą utożsamiam. Nie lubię ludzi, którzy omijają sedno sprawy. Myślę, że czasami trzeba być bezwzględnym, żeby coś osiągnąć, a ona zabija psa. Właściwie to kocham zwierzęta, co widać po tym, jak mówię o homsie w ujpecie Marty. I tak ostro potraktowałam chirurga, ale tacy mężczyźni istnieją. Prawdopodobnie istnieją też takie kobiety i myślę o tym jako o siostrzeństwie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jestem aż taką feministką. Chyba nie jestem. Za bardzo lubię mężczyzn, ale myślę, że sposób, w jaki napisałam te opowiadania wynikał głównie z prośby mojej agentki. Miałam pisać o starszych kobietach i taki punkt widzenia przyjęłam. But I do think that the way I wrote these stories they were designed by you know my agent asked me to write about old women and so that's the that's the angle I gave Byłaś zadowolona z przyjęcia twojej książki późny debiut niełatwe tematy ale za to wspaniale opowiedziane poczułaś zapach sukcesu well, To be honest it was not very well reviewed in the UK the places where it really really did well were in Europe like Germany and um, Szczerze mówiąc, w Wielkiej Brytanii recenzje nie były zbyt dobre. Została przyjęta dobrze wreszcie Europy, na przykład w Niemczech, w Stanach, też dobrze jej poszło. Szczerze mówiąc, nie mam chyba najlepszego wydawcy w Wielkiej Brytanii. Może dlatego książka sprzedała się dość słabo. Ale ci europejscy poradzili sobie świetnie. Czy byłam zaskoczona? To cię może przerazić, ale niezbyt. Zawsze uważałam, że moje pisarstwo jest dobre. Ale jak zwykle wszystko zależy od czytelników. No i tym razem nikt mnie nie pytał co mam na scary. myśli tym razem wszystko było jasne Within my own thing of course you talked about envy at the beginning well it was quite complicated because i don't think in normal society old women are meant to write successful books na początku mówiłeś o zazdrości. To było dość skomplikowane, bo nie sądzę, że w normalnym społeczeństwie starsze kobiety miały pisać bestsellerowe książki. Wykraczam poza normę. Jednak znalazły się osoby, które naprawdę się spodobały. Chyba brzmi okropnie, ale ludzie często mnie pytali, dla kogo piszę. Prawda jest taka, że piszę dla siebie. Jeśli coś mi się podoba, to nikt mnie nie przekona, że to nie jest dobre. Owiało egotyzmem, co? Wiesz, to była moja pierwsza wydana książka. Nie byłam pewna, czego się spodziewać. Spodobała się ludziom, których szanowałam i to mi wystarczyło. Nie szukam sławy. Jestem na to, o Boże. Prawie powiedziałam, że jestem na to za stara. Pieniądze są niezłe. Nawiasem mówiąc, bardzo dobrze mi zapłacono. Zostałam bardzo wysoką zaliczkę w Wielkiej Brytanii i Stanach. Wydaje mi się, że mogą nigdy nie odzyskać tych pieniędzy i czuję się z tego powodu winna. Chciałem na zakończenie spytać, jak ci się mieszka na Bermudach i czy jesteś tam szczęśliwa, Jane? Well, you remember, this is a subtropical island, so vegetation is... Pamiętaj, że to wyspa subtropikalna, więc i roślinność jest subtropikalna. Mieszkałam tu przez 14 lat, kiedy byłam mężatką. Nienawidziłam tego miejsca. Już krótko po przyjeździe zaczęłam je nienawidzieć, bo wydawało mi się, że to więzienie. A tak nie było. Będąc w Afryce, bardzo tęskniłam za Anglią, do której w końcu wróciłam, kiedy pojechałam do Oxfordu. Gdybym wiedziała, ile masz czasu, mogłabym pokazać ci widoki, których opisy są w zbiorze, ale musiałabym zanieść laptopa na górę. Jest tu bardzo ciepło i wilgotno, a kolejną rzeczą, której wtedy nie mogłam znieść, jest to, że nie ma tu prawdziwych, a wręcz nie ma żadnych pór roku. Za to życie tutaj jest bardzo dobre. Wszystkie moje Dzieci tu mieszkają, jest ich czwórka, więc widuję ich, kiedy tu przyjeżdżam. Wczorajsze popołudnie spędziłam z trójką prawnuków. Jestem szczęśliwa, ale wiesz dlaczego? Ponieważ mogę wyjechać. Bardzo zależy mi na tym, by nie czuć się uwięzioną, co jest dość dziwne. Nie wiem dlaczego. Jeśli masz jakieś przemyślenia na ten temat, to chętnie je poznam. Kiedyś mówiłam ludziom podczas terapii grupowej, że jeśli mogą odejść, to mogą też zostać. Ale kiedy tu mieszkałam, nie mogłam odejść, bo był tu mój mąż i on nie miał zamiaru wyjeżdżać. Jeśli możesz odejść... Możesz też zostać. Teraz bardzo lubię tu być. Jestem bardzo szczęśliwa i kocham te wyspy. Właśnie napisałam o tym powieść, aby pokazać, co moim zdaniem jest w niej ważne. O ludziach, którzy tu pasują i takich, którzy nie pasują. Zobaczymy, co się z nią stanie. Wiem, że na pewno zostanie wydana w Niemczech. Ale czy chciałabym tu zamieszkać na stałe? Raczej nie. Ale chciałabym tu i think not. Tak mówi Jane Campbell, autorka Czesania Kota, zbioru opowiadań, który na polski przełożyła Dobromiła Jankowska. Polskim głosem Jane była Anna Dudzińska, a w przekładzie rozmowy wspomógł mnie Wojciech Cepała, za co dziękuję. Mam, przypomnę, egzemplarze książki, o której rozmawialiśmy. Można do mnie pisać, książki małpa radio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym i może jednak jakoś proszę spróbować mnie przekonać. Michał Daniluk i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. A za tydzień w audycji z Brzegu wielki węgierski pisarz Peter Nardus. Do usłyszenia. To promocja.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 Serwis trójki Anna Zaleśna Severa.